Dobrze. Więc w zeszłym, nie w zeszłym tylko dwa tygodnie temu mówiliśmy o takich trzech podstawowych fundamentach. I te trzy podstawowe fundamenty, one wyglądały tak, że pierwszy z nich mówił o tym, że Bóg jest i że jest dobry. Drugi mówił o tym, co jest problemem człowieka jakie jest rozwiązanie na problem człowieka i trzeci e, mówi o nowym narodzeniu e, i e, dzisiaj pójdziemy dalej e, i sięgniemy po jakby kolejne rzeczy związane z fundamentowaniem naszego życia. To jest wygląda tak, kochani, że jeżeli my e, robimy kolejną taką płaszczyznę wylania Bożego Słowa w nas, to to się utwardza. To znaczy tak, wylewasz coś w pierwszym, na pierwszym poziomie, zaczynasz to przeżywać, wylewasz na drugim poziomie, zaczynasz to przeżywać i tak dalej, i tak dalej. Konsekwencja jest tak, że kiedy dochodzisz do pewnego pułapu, takiego wypionowania podstawy, to to jest tak twarde na dole, że tego nie, nie może nic ruszyć. Prawidłowy fundament doprowadza do tego, że nic nigdy Ciebie nie ruszy w życiu. Nic. Nie ma takiej opcji. Słowo Boże to jest coś takiego, że prawidłowo podane jest w stanie doprowadzić do, w stanie uniemożliwić jakąkolwiek porażkę w życiu chrześcijanin. Jakąkolwiek porażkę. Więcej powiem. Jeżeli jest położony prawidłowo fundament Boży, to Ty nawet masz problem, żeby upaść. Ja, ja często ludziom powtarzam, przy prawidłowym funkcjonowaniu, jakby ułożeniu rzeczy Bożych, to nie wiem jaka będzie opresja w życiu, to Tobie będzie trudno zgrzeszyć w ogóle. Będzie ci trudno, będziesz musiał bardzo się nastarać chyba, żebyś w ogóle wyszedł z takiego kanału prawdy, bo on już jest tak mocny w Tobie, czyli, że nie istnieje dla Ciebie inna rzeczywistość. Czyli prawda Boża jest w stanie sprawić, że przestaje dla Ciebie istnieć jakaś rzeczywistość poza tą prawdą. Dlatego ty się dziwisz, Ty się możesz dziwić, że, e, że coś jest w ogóle innego. prawda? że coś może być innego, dla Ciebie to jest po prostu dziwne. Także my, my musimy tak bardzo umocnić fundamenty chrześcijaństwa w naszym życiu. I po pierwsze musimy zrozumieć taką prawdę, że w życiu chrześcijanina wszystko jest za darmo. Pierwsza jakby podstawowa prawda, jeżeli chodzi o tą część fundamentu. Bo dzisiaj będziemy mówili o tym, Hmm. Czym jest darmowość, czym jest łaska i czym jest wiara? Są takie, takie trzy podstawowe elementy. W Królestwie Bożym wszystko jest za darmo. Jeżeli sobie zapisujecie, to zapiszcie. Księga Izajasza 45-13 Księga Izajasza 45-13. I tutaj jest napisane tak. Hmm. 45-13 Okay. Ja wzbudziłem Go w sprawiedliwości i prostuję wszystkie Jego drogi. On odbudowuje moje miasto i wypuści na wolność moich pojmanych za darmo, bez okupu mówi Pan Patrzcie. To jest prorokwo, które jest mniej więcej 800 lat przed narodzeniem Jezusa. I ono dotyczy Jezusa. W ogóle bardzo wiele proroków w Biblii dotyczy Jezusa. Chrześcijanie często przyglądają się na to i nie wiedzą do końca o co chodzi. Ja mówię, ludzie, tu chodzi o Jezusa. O Jezusa. Czyli tutaj jest prorostwo. Proroki zająć. prorokuje o tym, że przyjdzie Jezus i On co zrobi? Wypuści na wolność moich pojmanych, mówi Pan, czyli tych, których pojmą wróg, za darmo, bez okupu, mówi Pan zastępca. Do tego, kiedy przeczytamy Izajasza 52.3, bo rzeczy trzeba ze sobą łączyć i budować pewną spójnie prawdy, Izajasz 52.3 mówi tak, bo tak, mówi Pan, za darmo zostaliście sprzedani, to też bez pieniędzy będziecie wykupieni. Człowiek upadając, tak, nie wyłożył na to żadnego wysiłku. Został przez diabła ogołocony. Ogarnięty, ogołocony. Przez to ten człowiek stał się w pewnym sensie niewolnikiem szatana. Dopiero Nowe Narodzenie wyswobadza nas z niewoli szatańskiej. Czyli my nie zrobiliśmy niczego. Ale, że tak powiem, bo tak, urodziliśmy się na tej Ziemi martwi duchowo, tak? Czyli e, przychodząc na tą Ziemię, Ty nie zrobiłeś niczego, żeby upaść, Ok? Niczego nie zrobiłeś. Ty potem upadałeś w wyniku upadku pierwotnego, ale na Ziemię przyszedłeś martwy duchowo, czyli za darmo zostałeś pojmany. I teraz, kiedy rodzisz się na nowo, tak? To Bóg mówi tak: tak jak za darmo zostałeś pojmany, tak za darmo zostaniesz uwolniony. I życie chrześcijanina, w konsekwencji, to jest życie, które, w którym się bierze rzeczy za darmo. Dlaczego, chcę, jakby chcę to bardzo umocnić w nas? Ponieważ uczynkowość, uczynkowość, słuchajcie, musi być z naszego życia wyeliminowana. Uczynkowość. Co to jest uczynkowość? Uczynkowość to jest. Próba zasłużenia sobie na jakąkolwiek formę Bożego Błogosławieństwa, na jakąkolwiek formę Bożej Przychylności, na jakąkolwiek formę Bożego Prowadzenia. Również jakakolwiek uczynkowość związana z, z innymi ludźmi. Czyli zasłużenie sobie na to, aby być kochanym, zasłużenie sobie na to, aby być akceptowanym, zasłużenie sobie na to, aby być docenionym, i tak dalej. To wszystko nie ma nic wspólnego z Bogiem. W Królestwie Bożym rzeczy są za darmo, krótko powiedziawszy. My otrzymaliśmy za darmo życie, otrzymaliśmy za darmo miłość, otrzymaliśmy za darmo moc, otrzymaliśmy za darmo władzę. I my jesteśmy zobowiązani za darmo nie tylko z tego korzystać, ale też za darmo to uwalniać. Czyli ja nie kocham drugiego człowieka za jego uczynki. Ok? Ja nie szanuję drugiego człowieka za to, co on robi. Za co ja szanuję drugiego człowieka? Za Chrystusa. I Twoje życie chrześcijańskie musi być skonstruowane w ten sposób, że Ty wiesz, że wszystko masz za darmo i wszystko dajesz za darmo. Czyli Ty ani nie próbujesz sobie na nim zasłużyć, ani też nie szukasz u ludzi zasługi nie próbujesz sobie zasłużyć u Boga i też nie przyglądasz się na to, jak Bóg reaguje na Twoje życie. Bo to tak nie wygląda. E, dlaczego jest to fundament? Jest to fundament dlatego, ponieważ jeżeli zbudujemy fundament uczynkowości jakiejkolwiek, a religia jest zawodowcem tym, jednym z pod, jedną z podstaw działania religii jest uczynkowość takiego czy innego rzędu, czyli o ile będziesz taki, to będziesz tak miał. No i tutaj zaczynają nam się kłócić różnego rodzaju rzeczy. Bo na przykład okazuje się, że Ty chodzisz systematycznie do kościoła, daj, dajesz pieniądze na kościół, szerzysz królestwo jak potrafisz, no nie? A ciężko Ci jest wyjść z prostej infekcji zakaźnej. A jest drugi człowiek wierzący, który nie za często chodzi do kościoła, Czasem sobie zapali papierosa. Nie jest jakiś specjalnie hojny w tym dawaniu, no nie? Ale jest w stanie jednym zgromieniem, rozumiesz, doprowadzić do tego, tak? że choroba nawet go nie dotyka. I ty sobie zadajesz pytanie, czemu tak to jest? Jak to, dlaczego tak jest? I wielu chrześcijan zadaje sobie takie pytanie. Czemu ja się staram, a nie mam, a on się nie stara i ma? Jak to w ogóle jest? My no tu musimy dojść do podstawy tego, że sprawiedliwością naszą tak, jest Chrystus, a nie nasze życie. Wiecie, ludzie, będziemy o tym dalej mówić, dotykając elementów wiary. Ludzie nie są generatorami mocy. Ludzie, muszą brać moc od Boga. I co ciekawe, czy oni są dobrzy, czy oni są niezbyt dobrzy, tak? To nie jest kwestia tego, jakie oni są, tylko kwestia, czy oni potrafią brać. I tak na przykład dzieci łatwiej potrafią brać, niż dorośli. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że dzieci są mniej sprawiedliwe, niż dorośli po ludzku. Im mniejsze dziecko, tak? tym mniej sprawiedliwe z punktu widzenia ludzkiego, tylko bardziej miłujące. Krótko powiedziawszy, istnieją dwa porządki. Jest porządek sprawiedliwości i porządek miłości. Porządek sprawiedliwości mówi, że każdemu się należy według jego zasług i działań. Porządek miłości mówi, że każdemu się należy, dlatego że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy. W telefon, nie Dzieci są najsłabsze w naszych rodzinach, nie pracują, wręcz szkodzą, a i tak mają najlepiej z nas wszystkich. To jest porządek miłości. Widzimy przypowieść w Biblii na ten temat o człowieku, który jest wizerunkiem Boga, i O człowieku, który jest biznesmenem tutaj, ale jest wizerunkiem Boga i on idzie, aby zatrudnić ludzi, idzie rano, aby zatrudnić ludzi u siebie w winnicy. Idzie o godzinie 6 rano, zatrudnia ludzi, prawda? Idzie o godzinie 7, 8, 9 i tak dalej. I pracuje do godziny 18. O godzinie 17 on idzie też zatrudnić jeszcze ludzi, bo po prostu wychodzi na miasto, kto tam jeszcze potrzebuje pracy. Ja potrzebuję, no to chodzi do pracy. I kiedy on pod koniec zmiany zaczyna wypłacać pieniądze, to wypłaca wszystkim po równo. Tym, którzy pracowali 12 godzin, daje taką pensję i tym, którzy pracowali godzinę i tych, którzy pracowali 12 godzin trafia szlak wtedy. A on mówi do niego tak i to jest mocne, posłuchaj, to jest bardzo mocne. Dlaczego się gniewasz? Mówi do niego. Dałem Ci tyle, ile się umówiliśmy? Tak. Czyli jesteśmy z punktu widzenia sprawiedliwości ludzkiej kwita, tak. Ale pamiętaj, ja jestem biznesmenem i posiadam dużo więcej pieniędzy, niż Ty w ogóle myślisz, że jest. Okay? A więc mogę z nimi robić, co chcę. I jeżeli chcę dać taką samą pensję temu, który pracował godzinę, tak? to to jest moja suwerenna wola i Tobie nic do tego. Z Tobą rozliczyłem się uczciwie, tak? nie oszukałem Cię. Jeżeli zaś chcę dać komuś tyle co tobie, choć pracował 12 razy mniej, to jest moja wola i to jest porządek miłości. To jest porządek miłości. Porządek miłości stoi kontra porządkowi sprawiedliwości. I nigdy wam nie wolno dać się wkręcić, że w Królestwie Bożym za coś się płaci. Ok? Jeżeli ty służysz w Królestwie i składasz ofiarę ze swojego życia, ze swoich pieniędzy, ze swojej rodziny, to tylko dlatego, że co? Że chcesz. Jeżeli Ty chcesz, to kładź życie. Rozumiesz? Ale nie mów, że Ty zasługujesz na coś, przez to, że Ty życie kładzisz. Nie zasługujesz na nic więcej. Posłuchaj. Przyprowadzam do Jezusa ludzi bardzo dużo. Głoszę Ewangelię, uzdrawiam chorych, wypędzam demony, działam w taki sposób, jak działam. W czym sprawa? Ktoś nie robi tego, co ja robię. Często jestem wkurzony na to, że tego nie robi, bo może. Przyglądam się na ludzi, mogą robić większe rzeczy niż ja robię. Mamy tego samego Ducha Świętego, te same modlitwy, nie robią, olewają rzeczy, rozumiesz? Czasami po ludzku miałbym ochotę podejść i go wyszarpać, takiego człowieka. I powiedział, co Ty robisz ze swoim życiem? Szlak nie trafi, jak patrzę, po prostu, co Ty robisz. Ale ja nie mam prawa, ok, przyjść w jednej modlitwie do Boga i powiedzieć do Niego tak, tato, uważam, że ja tak więcej pracuję w twoim królestwie niż tamten gość i w związku z tym albo zacznij mnie lepiej wynagradzać albo zacznij tamtego z tamtym robić porządek ponieważ bóg nie działa w porządku sprawiedliwości ludzkiej ponieważ w królestwie Bożym rzeczy są za darmo i to że my służymy w królestwie Bożym musi być dopingowane jedynie przez Wdzięczność, czyli to wdzięczność powoduje, że coś robisz. Tak? Wdzięczność. I to jest, wdzięczność zawiera się w porządku miłości, a nie w porządku sprawiedliwości. Cokolwiek będziesz robił w Królestwie Bożym, nigdy nie będziesz lepszy od tego, który nic nie robi. W ogóle nie jesteś lepszy, ani ja nie jestem lepszy od nikogo innego. Ponieważ w Królestwie Bożym Jezus zapłacił cenę. Rozumiecie? Jezus. I tu się rozliczamy walutą Chrystusową. To jest inna waluta. To nie jest waluta nasza. Ja wiem, że wielokrotnie. Wiesz, wiesz, dlaczego to jest fundament? Bo wielokrotnie w życiu możecie trafiać szlak z tego powodu, że Ty życie swoje składasz, a patrzysz na to, jak ludzie żyją. Boże ludzie żyją jak Menele. I Ty możesz w sobie zasiać pewne ziarno wzgardy i te ziarno wzgardy zniszczy Twoje życie. Może też się zdarzyć, że z uwagi na brak takiego fundamentu, o którym mówię teraz, e, jeżeli zobaczysz siebie w perspektywie czyjegoś życia o wiele lepszego, większego i bardziej świętego, to możesz czuć się potępiony. I wtedy zasiejesz w sobie ziarno poniżenia i te ziarno też Cię zniszczy. Zarówno ziarno wzgardy, jak ziarno poniżenia, w taki sam sposób zrujnuje Ci życie. Rozumiesz? Zrujnuje Cię. Dlatego jeżeli masz fundament, że wszystko jest za darmo, to Ty jesteś wolny. Rozumiesz, jak Bolek i Lolek? Wolny jesteś. Jesteś wolny. Mnie nie obchodzi, czy ktoś coś robi w Królestwie, czy ktoś czegoś nie robi. Ja mam bardzo prostą zasadę. Jak nikt niczego nie będzie robił, będę tam ja. Po prostu. Ja tam będę. Bardzo mi jest miło mieć wtedy ze sobą przyjaciół, którzy też chcą tam być. Ale jeżeli ich tam ze mną nie będzie, ja będę. Od 2001 roku ja zawsze jestem na Niewie Bożej i zawsze będę do końca. I zawsze będę w Duchu Świętym dokonywał potężnych działań Bożych. Zawsze. Czy będę sam, czy będę w zespole. Po prostu. Dlaczego? Bo jestem wdzięczny Ojcu. Jestem Mu wdzięczny. Ale! Nie mam nic w żadnym wypadku, nawet już dziś w sobie, wobec ludzi, którzy tak nie mają. Inaczej, którzy tak nie chcą. Okay? Dwa, W ogóle nie czuję się gorzej w stosunku do ludzi, którzy mają więcej, bardziej i mocniej. Jestem wolny. Bo w Królestwie Bożym rzeczy są za darmo. List do Rzymian 11.5.6 przeczytamy. List do Rzymian 11.5.6 I Słowo Boże mówi tak, podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski, bo jeśli z łaski to już nie z uczynków, łatwiej nie można. Bo jeśli z łaski to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. Do tego dodajemy list do Efezjan 2.8.9, jest tu trochę więcej słowa, dlatego żebyśmy mieli podstawę większą. List do Efezjan 2.8.9 Albowiem łaską zbawieni, czyli uratowani jesteście przez wiarę i to nie z Was. Zobaczcie, czyli my tego nie wygenerowaliśmy. Nie z Was to. To nie z Was. Wiecie o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że Bóg w każdym człowieku, który przychodzi tutaj na ziemię, składa ziarno wiary. Te ziarno wielkości ziarnka gorczycy jest potrzebne do tego, aby poznać Boga. Każdy człowiek tutaj na ziemi może poznać Boga. Wiecie dlaczego może poznać Boga? Bo jest w nim złożone ziarno wiary. Bez ziarna wiary, które jest złożone, żaden człowiek nie mógłby rozpoznać Boga. To czy ktoś rozpoznaje czy nie, to jest kwestią woli człowieka. Bo każdy może, nie ma Bożych wybrań. Rozumiesz? Dlatego w liście do Rzymian jest napisane, że Bóg jest rozpoznawalny w stworzeniu. I nie ma. Czasami ludzie zadają pytanie, a jak na przykład żaden ewangelista nie dotarł gdzieś tam do Australii, to co? Ja mówię, to się Bóg im w drzewach objawiał i każdy papagej czy inny po prostu miał możliwość wyboru, bo o tym mówili z do Rzymian. Nawet to przeczytam, żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy. Zobaczcie. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Kropka. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata, czyli zanim się Jezus pojawił i wszyscy tak, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Czyli żaden człowiek na ziemi nie ma nic na swoją obronę. Bo do mnie ktoś nie dotarł. Wystarczyło spojrzeć na panoramę gór. Gdybyś tylko chciał. Gdybyś tylko chciał. Ja się śmieję z ludzi, wiecie, którzy mówią, wiecie, no oni to nie mogą poznać Jezusa, bo oni mają takie zaciemnienie. Ja wiesz, mówię, mówię wiesz co, święty Paweł nie miał tego dylematu. Przepraszam. Więc albo wyrwijmy tą kartkę, tak? Albo uznajmy, że każdy ma możliwość narodzić się z Bożego Ducha. A ty jedynie jesteś ułatwieniem dla tego człowieka. Wiecie, kim my jesteśmy, Kościół Boga Żywego dzisiaj? Ułatwieniem dla ludzi. Po prostu ułatwieniem. Ułatwieniem. Religia, rozumiesz? Albo potępia, albo usprawiedliwia grzech. Albo potępia człowieka, albo grzech usprawiedliwia, Wiecie, Nie wiedziałem. Wiedziałeś! No i zobacz, następna dawka religii przychodzi. No tak, ale przecież tam nie było namaszczenia. Powiedz to świętemu Pawłowi. Powiedz to autorowi listu do Rzymian, że tam na tej mszy, na której Ci trąbił ksiądz, proszę Ciebie, nie było namaszczenia. Powiedz! Wiesz na czym jest namaszczenie? Powiedzcie na czym jest namaszczenie? Na słowie! Wiecie to się wydarzyło kiedyś w Rosji za komuny? Oni rozbijali kościoły, rozumiecie? To komuniści, jak dla nich chrześcijaństwo to było wiadomo co to było, więc rozbijali kościoły, niszczyli, zamykali ludzi do więzień i któregoś razu w moskiewskiej gazecie komunistycznej, oni wiecie co zrobili? Zamieścili kawałek Ewangelii Jana, żeby ośmieszyć chrześcijan. I tam jakiś fragment Ewangelii Jana i oni to zamieścili w gazecie. I powiedzieli, zobaczcie co, ten, ten motłoch, głupi oni tam w ogóle wiecie, sobie jak oni mogą wierzyć takim archaizmom i w ogóle, słuchajcie, ludzie kupywali tę gazetę jak traktat. Wtedy była zakazana, zakazana Biblia, bo tam nie można było mieć Biblii, tak? I czytając ten fragment nawracali się do Boga po wsiach i po miastach, jest mnóstwo świadectw, ludzi nawróconych, którzy czytali w tamtym czasie tą gazetę rozumiem Co się stało? Przepraszam bardzo, kto był namaszczony zamieszczając ten fragment? Komunistyczny dyrektor gazety, czy niewierzący drukarz? Nikt nie był namaszczony, bo każdy z nich był ateistą, ateistą, bydlakiem i ateistą. Co zadziałało? Słowo! Bo co jest namaszczone? Słowo! Ksiądz może być bydlakiem i ateistą, ale wychodzi cztery razy dziennie w byle głupim kościele rozumiesz? i mówi do ludzi proste prawdy. Tylko co ludzie? Ludzie tego nie chcą przyjąć. Proste. Ludzie tego nie chcą przyjąć. Dlatego jest napisane, nie ma dla nich żadnego usprawiedliwienia. Bóg mówi. Bo trąbie do nich od tysięcy lat, trąbie do nich, ryczę do nich, rozumiem, o co chodzi. Wszystko, niesamowite rzeczy robiłem już po głowie, A oni nie. <gry> I widzimy, że Jezus chodzi po ziemi, uzdrawia chorych, wypędza demony, wsieża zwartkę, a oni mówią nie. I widzimy w. Że w Krainie Śmierci siedzi Bogacz i mówi do Lazarza, yy, mówi do, do Abrahama, poślij do Łazarza, bo jak zobaczą, że z martwych ktoś wstał, to posłuchają. Poszli do moich braci i sióstr. A Abraham mówi, słuchaj, jeżeli Mojżesza i proroków nie słuchają, tak? To choćby ktoś z martwych powstał i to jest analogia do tego, jak Chrystus staje zmartwych, tak? Nie posłuchają. A więc widzimy, że Bóg może na rzęsach stanąć, a ludzie i tak nie posłuchają, jak nie będą chcieli. Bo co mają? Wolną co? Bóg cały czas idzie na, jakby na, na dobro człowieka i teraz uwalnia łaskie. Czyli schodzi sam na ziemię, umiera za ludzi i mówi Ludzie, zrobię wam w ogóle taką wyrwę w tym wszystkim, że w ogóle y, po prostu myślałem na tym miliardy lat. Co, co teraz robię? Schodzę na ziemię i w ogóle sam umieram za was na krzyżu Golgoty, żeby się na was uczciwie nie gniewać. Jakby sam się ubije za was. Tak, Sam się bije za Was. Już mówię łatwiej, nie mogę. Co Wam jeszcze mogę zrobić, ludzie? No, co Wam mogę zrobić? Nie mogę Wam zabrać wolnej woli, gdyż musiałbym zlikwidować rasę ludzką. Tak? A więc co się dzieje? My mamy rzeczy za darmo z łaski, przyjaciele. Wszystko z łaski. Łaska to jest niezasłużona przychylność Boga dla człowieka. Bóg jest Tobie przychylny. Kiedy? Zawsze. W jakich okolicznościach? W każdych. Słowo Boże mówi, że dał dowód swojej miłości do nas przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. A więc Twoje życie musi być wolne od jakiejkolwiek formy uczynkowości i musisz mieć fundament zrozumienia, że Bóg jest Tobie przychylny zawsze. Czy upadasz, czy nie upadasz. Czy jesteś w takim stanie, czy w innym stanie. Rozumiesz? Zbuduj ten fundament, a wzrośnie Twoje uwielbienie. Zbuduj ten fundament, a wzrośnie wdzięczność. Nie obciążaj się niczym. Bądź wdzięczny, bo otrzymałeś rzeczy za darmo. Nie próbuj służyć, aby zasłużyć. Nie próbuj być jakiś, rozumiesz? Nie próbuj być jakiś. Po prostu uświadom sobie, że wraz z Chrystusem jesteś ukrzyżowany. Żyjesz już nie Ty, ale żyje w Tobie Chrystus. I połóż się w Jego obecności. Połóż się w Jego obecności. Nie bój się położyć w Jego obecności. Przestań stać na baczność w obecności Ducha Świętego. Przestań! Połóż się w Jego obecności. Zacznij być w Jego obecności za darmo. Zrozum, że to jest zapłacone, Rozumiesz? Zapłacone. Wiecie, to znaczy, że coś zostało zapłacone. To, to znaczy, że raptem, nie wiem, na przykład jest mieszkanie wzięte w kredycie. Weframe. I raptem przychodzi informacja z banku, ty jesteś na spince miesiąc, miesiąc, bo jakby nie patrzeć, to jest kupa kredytu do płacenia. I przychodzi taka informacja z banku do ciebie, że mamy dla państwa bardzo miłą informację, to jest bardzo krótka zmianka, bardzo miłą informację, anulowaliśmy państwu, państwa kredyt we frankach. Douważ, wasze mieszkanie jest po prostu już wasze. Kropka. Dyrektor banku prędziły i posłuchajcie, co Wam ja powiem. Mnóstwo nie uwierzy, tak jak w Ewangelii, to się niczym nie różni, poinformowanie takiego, takiego człowieka przez, przez dyrektora banku od Ewangelii, to się niczym nie różni, ludzie nie wierzą, mówią, nie, nie, to bzdura jakaś. I dalej co robią? Co robią? Wysyłają kolejną ratę. Ratę wysyłają, ale do ludzi mówię, po co wysyłasz ratę? No przecież mam bank, dom w kredycie. Jestem uczciwy, ja mówię, ale słyszałem, że ci w, w, dyrektor Pan ci w ogóle da, dał to, Już nie chcę ci pieniędzy. Nie, to głupota, jak się wzięło dobrze zapłacić, nie, nie trzeba zapłacić czasami. Bóg mówi, nauczcie się brać ode mnie za darmo. Chrześcijanie żyją na spince, czy ja dobrze wierzę, czy ja odpowiednio wierzę, czy moja wiara jest nie za słaba, ja muszę więcej czytać Biblii, ja muszę więcej tego, wiesz dlaczego ja czytam Biblię? bo lubię. Jak nie lubisz czytać Biblii, a czytasz Biblię dlatego, żeby Twoja wiara wzrosła, no nie? To to jest bardzo głupie. To jest bardzo dziwne. Wiesz, czemu się modlę, bo kocham. Kocham go. To się modlę. To ja się modlę. Jeżeli się, kocha, jeżeli się modlisz, aby coś uzyskać, to jest bardzo, jesteś bardzo dziwny człowiek. Bardzo dziwne. Jeżeli robisz jakieś ruchy, aby coś osiągnąć, to jesteś dziwny. I wiem, że jest Ci ciężko. I wiem, że jest Ci trudno. I wiem, że albo przychodzą frustracje i albo potępienie, rozumiesz? Albo w naj... coś jeszcze gorszego e, przychodzą zaczynają Cię chwalić za to, co robisz, no nie? I zaczyna wzrastać Twoja dusza w napychaniu. Po prostu. I upadek jest blisko A po co? skoro można leżeć przed Jego obecnością. To jest fundament. Ja przyjmuję rzeczy w Królestwie za darmo. Za darmo. Kiedyś pastor największego kościoła w Europie, dzisiaj to jest, już nie jest największy kościół w Europie, ale kiedyś był największym kościołem w Europie, miał 25 tysięcy ludzi, powiedział tak Dla mnie prowadzenie tego kościoła to jest hobby. Mówi. Jego pytali, bo to że jak to hobby? Ale Mówi, tak, to jest dla mnie hobby. Ja, ja mówię, tego nie biorę, mówi tak bardzo poważnie. Oni tego nie rozumieją, nie jak to jest możliwe. Jak mogę powiedzieć, pastor 25 pięciotydzięcznego kościoła, ludzie się zżynają, żeby, żeby ktoś się tam nawrócił, wiesz o to chodzi, żeby się więcej ludzi we wspólnocie zrobiło, tak? Ja mówię, ja się nie dbam o to. Nie mam tego w głowie. Ja Boga kocham. Ma kiedyś na spotkaniu z jednym pastorem z Łotwy, przyjechał i opowiada, taki, przyjechał taki człowiek, który ma potężny kościół na Łotwie. Taki był nieduży, w takim sweterku. Proszę je przyjechał. W ogóle nie wygląda jak pastor. Nijako wyglądał. Politycy u niego są w kościele. Prominenci polityczni, po nawracaniu. A on mówi, a ja żyję na takim ludzie, że czasami zakładam jedną skarpetkę i jedną, a drugą. Kiedy siedzę się w gabinecie. Mówi, nogi mam na nogi założoną. Jedna skarpetka, taka druga inna. Wchodzi tam jeden człowiek do gabinetu i mówi, pastorze, pastor wie, że pastor ma inne skarpetki na nogi. A on wie, że on jest taki, wiesz. A on mówi, taki z ty. <grym> wiesz, luzak luzak. Dlaczego? Bo ma zrozumienie łaski. Wie, że jest za darmo. Że niczego nie wygeneruje tutaj. Że nie wygeneruje niczego! Ja wiem, że niczego nie wygeneruje! My czasami ludzie pytają, jak długo spędzasz czas z Bogiem, żebyś pisał te nauczania, które masz? Ja mówię, wiesz to powiem szczerze, że bywa tak, że jadę, mówię do kościoła, mówię i mam komputer odpalony i piszę, mówię na kolanie. Mówię u siebie w, w samochodzie. Agata prowadzi, ja piszę na kolanie. Te namaszczone rzeczy, mówię, wiesz dlaczego? Dlatego, tego, że ja po prostu to wszystko mam. Ja w ogóle uwierzyłem, że mam wszystkie kazania świata w sobie, ja mam taką wiarę, że ja to mam wszystko. W związku z tym, jeżeli ja wiem, że ja to mam, to już nie będę spinał nawet aby to brać. <śmiech> Ale na pewno nie będę płacił za to, ok? Na pewno nie. Na pewno nie będę płacił za to. Moim celem jest kochanie mojego Ojca. Kocham mojego Ojca. Za mu. Rzymian 3, 20-25 mówi tak Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwiony przed Bogiem żaden człowiek, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu. Przez to jest poznanie grzechu? Przez prawo. To znaczy, że jakakolwiek Twoja próba osiągnięcia czegokolwiek za pomocą Twoich uczynków, Spełnię na niczym, a po drugie, grzech w twoim życiu się uwidoczni. Taka dobra nowina. Czyli im bardziej się będziesz starać, tym bardziej będziesz świadomy, że jesteś grzesznikiem. I koniec. Tym, rozumiesz? Tym bardziej będziesz odpychać od siebie świadomość, że grzech nad tobą nie panuje, tylko będziesz miał świadomość, że grzech nad tobą panuje. Im więcej się będziesz starać, tym więcej będziesz ponosić porażek. Im więcej będziesz ponosić porażek, tym więcej będzie frustracji. Im więcej będzie frustracji, tym więcej będzie zastanawiania się, czy ja na pewno nie jestem grzesznikiem. No bo skoro mi nie wychodzi, to znaczy, że coś ze mną nie w porządku. I furteczka dem dla demonicznych sił się otwiera. I przychodzi diabeł. Jak przyszedł do Twojego życia? Bo zacząłeś się starać. A Ceroński się nie starał. Mówi, jak on ma do... Bo się nie stara. Ja sobie żarty robię z bardzo poważnych rzeczy. Wiecie? Zapytajcie o moje żony. Ja podchodzę żartobliwie do bardzo poważnych rzeczy. W naszej rodzinie, w służbie, w ogóle. Ja podchodzę żartobliwie do rzeczy. Żartobliwie. Dlaczego podchodzę żartobliwie? Bo to nie jest moje królestwo. Sorry. To nie ja jestem panem królem. Rozumiesz o co chodzi? To nie ja! To nie ja. Bóg wszechmogący. On jest panem i królem. A ja jestem po prostu pod niego podpięty. Rozumiesz? Jakby mnie wchłonął. Słowo Boże mówi dalej tak, ale teraz! Czyli w obecnej Twojej rzeczywistości, niezależnie od prawa, objawiona została Sprawiedliwość Boża, o której świadczy Prawo i Prorocy. I to Sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących nie ma bowiem różnicy. Gdyż wszyscy zgrzeszyli braku chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Przyjaciele! Którego Bóg ustanowił jako ofiarę przedłagalną przez krew Jego skuteczną przez wiarę skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej powłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Co to oznacza? To znaczy, że Bóg tą swoją darmową przychylność daje nam, a my możemy ją osiągnąć jedynie przez wiarę. Czyli my musimy uwierzyć że wszystko jest za darmo i na nic nie musimy zapracowywać. Wiesz, gdzie powinna być najpierw skierowana Twoja wiara w życiu? W tą stronę, że Ty na nic nie zapracujesz już do końca swoich dni tutaj. To jest taki numer wszechświata. Jak ja pracowałem ostatnio w tej firmie, w której pracowałem i tam były sytuacje, że były na przykład e, takie rzeczy, że tam ucinał szef różnym ludziom pieniądze i tak dalej i, i to w ogóle było nieuczciwe w wielu przypadkach. I teraz ja tak przyszedłem do Boga i mówię, tato, nie chciałbym, żeby, żebym ja miał ucinaną pensję, bo po prostu wiem, co się dzieje tutaj. I tu się do mnie powiedział, ale mówi to nie. Przecież czemu się martwisz, Artur? Przecież to ja ci płacę. Powiedziałem ci, że masz iść do tej firmy tak. Przyjęli cię do tej firmy wbrew logice? Tak. Kto ci płaci? Ty Panie. Nie płaci ci właściciel tej firmy, gdyż moja jest ziemia i to, co ją napełnia. I wszyscy mogą mieć ucięte, bo oni pracują u Niego, a Ty pracujesz u Mnie. Halleluja! Ty jako jedyny w tej firmie pracujesz u mnie. Oni pracują u właściciela tej firmy, a Ty u mnie. I ja zrozumiałem bardzo ważną rzecz, że gdziekolwiek, jakąkolwiek pracę mam, to ja pracuję u Boga. Czy ja pracuję tak, czy pracuję inaczej, to Bóg mi płaci. W związku z tym co robię? leży. Ja nie muszę się spinać w życiu. Ja wierzę, że mam. Ja wierzę, że posiadam. Ja wierzę, że mam za darmo. Jeszcze raz mówię. Znacie moje życie. Służę Bogu, ale służę z wdzięczności. Dla mnie ktoś, kto nie służy Bogu, jest dla mnie człowiekiem, który chyba nie zrozumiał, w ogóle, czym jest wdzięczność. Dla mnie ktoś, kto ucieka od relacji wspólnotowych, od miłości, od różnych rzeczy, dla mnie jest człowiekiem, uważam, zaburzonym. Tak? Uważam, że on ma problem z wdzięcznością. Ma problem z wdzięcznością. Nie? Natomiast ja sobie zdaję z tego sprawę, że ja wszystko mam za darmo. Ja uwierzyłem, że mam za darmo. Musisz uwierzyć, że Ty masz za darmo. Musisz uwierzyć, że Ty masz za darmo. Z łaski przez wiarę, przyjacielu. Z łaski przez wiarę. Z łaski przez wiarę. Wszystko z łaski mamy, za darmo, przez wiarę. Musimy uwierzyć. My często wierzymy o jakieś rzeczy, mówimy wierzę o to, wierzę o tamto. Ale moje pytanie jest takie, czy Ty wierzysz, że Ty wszystko posiadasz za darmo? Jeden mój znajomy prowadził firmę sprzątającą wraz ze swoją żoną. I mieli mało kontraktów i modlili się. I Bóg do nich powiedział, ale wiecie, że e, to było w takim sporym mieście na północy Polski. ale wiecie, że to i to ja e, jestem odpowiedzialny jakby za organizowanie wam pracy? I oni zrozumieli, no tak Panie No dobrze, więc teraz zamiast się martwić chciałbym, żebyście wsiedli w samochód i jechali po swoim mieście i będziecie tylko pokazywać na budynki I oni jechali samochodem i mówili tak tu będziemy sprzątać tu będziemy sprzątać tu nasza firma będzie sprzątać. Tu nasza firma będzie sprzątać. I zaczęły się sypać kontrakty. Oni uwierzyli. Rozumiecie? Że Bóg jest właścicielem wszystkich budynków w mieście. I że oni jak piszą, rozumiesz, do jakiejś firmy informacje o tym, że są bardzo dobrą firmą sprzątającą i tak dalej i że to oni powinni tu wygrać przetarg i że to im powinni zatrudnić to oni zrozumieli, że oni pisząc do tej firmy tak, to piszą do Boga właściciela tej firmy, że tam nie jest dyrektorem Heniek, Ziutek czy inny Gostek, tylko Bóg Wszechmogący jest właścicielem tych biznesów, tych firm, bo Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Więc rozumiesz, na czym rzecz polega? Można w ogóle trwać w odpocznieniu. Dlatego jest napisane, jest odpocznienie dla ludu Bożego. Jest odpocznienie. W ogóle czy Wy wiecie, że dzisiaj cały czas trwa siódmy dzień? Zauważyliście to? Sześć dni Bóg stworzył świata siódmego dnia odpoczął. Zauważyliście, że był jakieś następne dni. Nie ma. Dzisiaj jest siódmy dzień. Żyjemy w siódmym dniu. Co to znaczy? Żyjemy w dniu odpoczynku. Odpoczynek. Rozumiesz o co tu chodzi? Ty się nie musisz starać. W ogóle. W ogóle. Nie musisz się starać. Ja nie chciałbym, żebyś się starał. Chciałbym, żebyś zrozumiał wdzięczność a wtedy będziesz kładł swoje życie, życie będziesz kładł. Jak ja patrzę jak życie kładą ludzie, rozumiesz, to jestem w szoku, jak ja się przyglądam, jestem zafascynowany tym jak ludzie życie kładą, że ja do nich nic nie mówię, a oni wszystko robią, rozumiesz, że ja nawet, że ja zanim, ja, że, że zanim poproszę kogoś, to ktoś już wie, rozumiesz, idziemy ramię w ramię, tak? Nie, nie tłumaczymy sobie rzeczy w ogóle. Nie tłumaczymy sobie rzeczy. Dlaczego? Mamy tą samą wdzięczność. Wczoraj byłem w jednym mieście wśród ludzi, którzy chcą założyć kościół. Jest już ich kilka osób. Wiecie co robiłem? Przez cały wieczór wczorajszy? Zniechęcałem ich. Jak tylko potrafiłem najlepiej. Zaprosili mnie, żebym ich zachęcił, i żebym ich zebrał do kupy. A ja ich zniechęcałem. Powiedziałem im wszystkie mankamenty, jakie stoją na drodze szerzenia królestwo dusza. Powiedziałem, jakie ceny zapłacą. Powiedziałem, że rozwody mogą się pojawić. Wszystko. Powiedziałem, przyjadę do Was za miesiąc i powiecie, czy dalej, czy podejmujecie takie decyzje. Niektórzy z nich powiedzieli że od razu tak i potem I wiecie, co ja wiedziałem? Że to jest motywowane jedynie przez wdzięczność. Bo, jeżeli mówisz komuś, że możesz przypłacić rozwodem założenie kościoła, rozumiesz? No to przepraszam, albo ten gość jest wdzięczny i z miłości to zrobi, tak? Albo po prostu po angielsku się wycofa i powie, wiesz, no to. sorki, tak? Za darmo z łaski przez wiarę, fundament Boży. Kiedy chodzisz z Bogiem teraz, nie opierasz się na żadnej ze swoich zdolności. Posiadasz Jego zdolności, to Jego zdolności pracują. Święty Paweł mówi, nie pracowałem ja, lecz łaska, która jest we mnie. Okay? Ty jesteś odpowiedzialny jedynie za zniesienie łaski Bożej w jakieś miejsce, w jakiś klimat, w jakąś koniunkcję. Rozumiem? To jest to, to jest to, fundament wiary.